Pierwsze miejsce, które chciałbym, żebyśmy wzięli pod uwagę, to jest Jana, ósmy rozdział, wiersz dwunasty. I to, tutaj ten skrypt ma w sobie informację, gdzie w niebieskim Nowym Testamencie, na której stronie wie, to mi jest. To miejsce, strona 130. I ten fragment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 Pana Jezusa. Te słowa Pana Jezusa wskazują nam, że On uważał się za światłość. Za tego, który napełnia świat światłem. Nie chodzi tu o światło fizyczne, takie jak żarówka na przykład daje światło w wyniku przerobienia prądu na światło. Chodzi o coś, co rozświetla w sposób, który zmienia całkowicie życie. Dlatego tutaj jest, będzie miał światłość życia, będzie miał światłość żywota. A więc Pan Jezus, jeśli znajduje się na zewnątrz człowieka, to w wewnętrznym życiu człowieka dalej panuje ciemność. Dlatego ważne jest, aby mieć Jezusa wewnątrz siebie, nie tylko na zewnątrz. Czyli z tego miejsca wynika, że należy zrobić coś, aby Jezus znalazł się wewnątrz mnie. Zaprosić Jezusa do swojego życia, do swojego serca, do tego, żeby stał się w moim życiu nie tylko gościem dwa razy do roku, z okazji świąt, może trzy razy w roku, ale żeby stał się mieszkańcem wewnątrz mnie. I wtedy ta światłość Pana Jezusa, to wszystko, co jest w środku nas, ciemne, rozświetli i wewnątrz wszystko stanie się Jasne. I to jest pierwsza myśl, którą musimy sobie wziąć pod uwagę, że Jezus jest światłością. My z natury rzeczy, bez Jezusa, żyjemy w ciemności i wewnątrz mamy ciemność. Natomiast jeśli Jezus, który jest światłością, stanie się mieszkańcem w nas, On wtedy rozświetli wszystko. Czy Jezusa może zabraknąć? Bo może ktoś pomyśleć, no dobrze, jak zamieszka we mnie, to nie będzie mógł zamieszkać w tym drugim obok. To ja nie chcę brać Jezusa do środka, żeby nie zabrakło dla tego drugiego. No niby szlachetna myśl, ale w przypadku Pana Jezusa, gdy On jest wszechobecnym Bogiem, wszechmogącym Bogiem, On może być w życiu każdego człowieka i On chce być w życiu każdego człowieka. Zatem Jezusa nie zabraknie dla nikogo. Przyjmij Go dzisiaj do swojego wnętrza, a On rozświetli twoje życie i wtedy nie martw się. Nie zabraknie Go też dla tej osoby obok, która też Go potrzebuje. Jezusa starczy dla wszystkich. Zresztą światłość ma taką naturę, że jeśli jest światłość, to ona może rozświetlać wszystko dookoła. Nie jest tak, że rozświetla tylko po kawałku. Wszystko dookoła staje się wtedy jasne. Drugie miejsce to jest Ewangelia Jana, rozdział pierwszy, dziewiąty wiersz. Tego Niebieskiego Nowego Testamentu, strona 118. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka przyszła na świat. Potwierdzają się tutaj te słowa, że Pan Jezus jest wystarczający do tego, żeby rozświetlić, oświetlić życie każdego człowieka. Nie tylko pojedynczych osób, ale każdego, kto tego potrzebuje. A kto tego potrzebuje? Każdy, kto choć raz zgrzeszył, staje po stronie zła. A kto z nas choć raz nie zgrzeszył? Jakub mówi, że kto uchybi w jednym przykazaniu, staje się winnym wszystkiego. I te słowa pokazują, że każdy grzech jest wystarczający do tego, żeby na wieki oddalić od Boga. Bo nie ma go czym naprawić, jeśli chcemy to zrobić bez Jezusa. Natomiast Pan Jezus Chrystus umarł na krzyżu Golgoty i wziął na siebie wszystkie grzechy wszystkich ludzi. Umarł na krzyżu i ta ofiara jest doskonała i wystarczy, żeby każdy człowiek mógł tą ofiarę przedstawić Bogu i powiedzieć, że na podstawie tej doskonałej ofiary chce skorzystać z przebaczenia grzechów, które ta ofiara gwarantuje. Czyli sam człowiek nie jest w stanie się uratować, ale na całe szczęście Pan Jezus Chrystus Stał się doskonałą ofiarą na krzyżu i wszystkie grzechy zgładził. I teraz, jeżeli ktoś nie ma w sobie Jezusa, to tylko dlatego, że do Niego nie przyszedł. Pan Jezus wyraźnie powiedział, nikogo, kto do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz. Nikogo, kto przyszedł do Pana Jezusa, Pan Jezus nie odrzuci. Przyjdź do Jezusa jeszcze dzisiaj. Nie musisz iść na jakieś specjalne miejsce. Wystarczy, że w duchu i w prawdzie przyjdziesz do Pana Jezusa. Może się to stać w myślach nawet teraz. Może się to stać dziś wieczorem w Twoim domu. Może się to stać zaraz jak wyjdziesz z tej sali. Może się to stać w dowolnym momencie, bo Pan Jezus jest wszechobecny jako Bóg i On w każdej chwili jest dostępny dla każdego, kto chce do Niego przyjść do czasu, gdy jesteśmy jeszcze w tym ciele. Bo jeśli umrzemy, to już takiej możliwości nie ma. Droga już jest wtedy zapieczętowana. Jeżeli idziemy bez Jezusa, to na całe wieki pójdziemy do Jeziora Ognistego. Jeśli idziemy z Jezusem, to przez całą wieczność będziemy w niebie cieszyć się wraz z Bogiem, Jego radością. Kolejne miejsce. Ewangelia Jana, rozdział pierwszy, ten sam rozdział, to samo miejsce, jeśli chodzi o stronę, ale wiersz czwarty. Jest tutaj powiedziane, że w Panu Jezusie było życie i życie to, to życie Pana Jezusa było światłością ludzi. Co to jest życie Jezusa? To jest życie wieczne, bo Bóg żyje wiecznie. Co znaczy wieczne? Wieczne to jest takie, które nie ma końca, ale też takie, które nie ma początku. Życie wieczne to jest takie, które jest poza czasem. Jest całkowicie niezależne od naszych tutaj ziemskich relacji. I wtedy to życie, gdy będziesz miał, będziesz miała, to to życie spowoduje, że sens życia tak naprawdę się pojawi. Bo czy życie, które kończy się śmiercią, ma jakikolwiek sens? Właśnie życie, które kończy się, jest bez sensu. A więc dopóki nie masz życia wiecznego, twoje życie nie ma sensu. Dopóki nie masz Jezusa, w swoim życiu, który jest światłością i rozświetla to życie, twoje życie jest kompletnie pozbawione sensu i jest w ciemności i mgle. Zupełnie bez możliwości wybrania właściwego kierunku, bez możliwości cieszenia się tym życiem w pełen sposób, bo Pan Jezus powiedział, że Jego owce mają życie w okwitości. Zatem musi nastąpić narodzenie na nowo. Stań się owcą Pana Jezusa i wtedy Twoje życie będzie życiem w obfitości. Kolejne miejsce. 9 rozdział Ewangelii Jana, strona 132, wiersz piąty. Pan Jezus tutaj powiedział, Póki jestem, świat... Póki jestem na świecie, jestem światłością świata. Po raz kolejny potwierdza się to twierdzenie stojące u podstaw tematu dzisiejszego, że Pan Jezus jest światłością. I Pan Jezus tu wyraźnie powiedział, że dopóki On był na świecie, był światłością świata. Ale... On nie zostawił nas w ciemności po tym, gdy został wzięty do nieba. Wiemy o tym, że Pan Jezus zatroszczył się o to, żeby zesłać Ducha Świętego, który postarał się z kolei, abyśmy mieli Słowo Boże, Biblię. Tą księgę, która jest autorstwa Ducha Świętego, mamy do tego, żeby wiedzieć, jaka jest droga Pana Jezusa, którymi śladami mamy iść, gdzie jest kierunek wyznaczany przez światłość świata. Stary Testament zapowiadał Pana Jezusa. Nowy Testament z kolei pokazuje, jak Pan Jezus przyszedł jak Jego życie i Jego światłość zmieniała życie ludzi i jaka jest nauka wypływająca z tego, czego uczył Pan Jezus. Więc jeżeli Pan Jezus jest światłością świata i zaprosimy Go do swojego życia, to aby też w pełni te drogi uzgodnić z tym, co jest wolą Bożą, mamy Biblię, aby ją każdego dnia poznawać i nią się kierować w życiu. Kolejne miejsce to jest miejsce z trzeciego rozdziału Ewangelii Strona w Niebieskiej Biblii 121, rozdział trzeci, też tej samej Ewangelii, od 18 wiersza. Ja przeczytam od 16. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał,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 Czyli mamy wyraźnie powiedziane, że jeśli uwierzymy w Pana Jezusa, to wtedy mamy życie wieczne. Czyli sposób na przyjęcie światłości, którą jest Pan Jezus, to jest uwierzyć w Pana Jezusa. Uwierzyć w to, że On jest Zbawicielem. Uwierzyć w to, że jest jedynym prawdziwym Bogiem, i tak jak mówi list do Rzymian, że wskrzeszony został przez Boga z martwych i to gwarantuje nam, że On jest w stanie zgładzić nasze grzechy. Dlatego z tymi grzechami możemy przyjść do Pana Jezusa. I właśnie 19, 20 i 21 wiersz mówi, że to w pewnym sensie na tym polega osądzenie naszego życia że skoro światłość przyszła na świat, Pan Jezus jest tą światłością, to mamy dwie grupy ludzi. Jedna grupa, taka, która umiłowała ciemność. Czy to jest możliwe, że ktoś miłuje ciemność? Przecież to jest bez sensu. Ale są takie osoby. I jest druga grupa osób, która miłuje światłość, nawet jeśli sobie zdaje sprawę, że światłość ujawnia, że ich uczynki nie są doskonałe w Bogu, że są niedoskonałe, bo są skażone grzechem. I teraz odpowiedz sobie na pytanie, czy nienawidzisz światłości, czy miłujesz ciemność? czy wręcz odwrotnie. Pan Jezus nigdy nikogo nie zawiódł. On jest światłością. On nigdy Cię nie oszukał i nigdy nie oszuka. Jeśli wszyscy Cię zawiedli, to Jezus nigdy. I teraz, jeżeli miłujesz Pana Jezusa, miłujesz światłość, to masz tendencję, żeby zbliżać się do Niego. Nawet jeśli do dziś tego nie zrobiłeś, nie zrobiłaś, to Dziś jest w takim razie czas, żeby przyjść do Pana Jezusa. Jeśli wiesz, że On jest sprawiedliwy i wiesz, że On nigdy Cię nie oszukał, możesz Mu całkowicie zaufać co do swojego przyszłego życia. On jedyny był bez grzechu. On jedyny jest godny zaufania. Na Nim można się oprzeć. Kolejne miejsce też tej Ewangelii, dwunasty rozdział. Dwunasty rozdział, strona 138, od 35 do 36 wersetu. Rzek im Jezus, jeszcze na małą chwilę światłość jest wśród was. Pan Jezus miał na myśli siebie. Chodźcie, póki światłość macie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 wysłanego przez Pana Jezusa, Ducha Świętego. Któregoś dnia Duch Święty z tej ziemi, podobnie jak Pan Jezus, został zabrany do nieba, tak samo Duch Święty zostanie zabrany. I stanie się to w okamgnieniu. Wszyscy wierzący w Pana Jezusa zostaną wtedy zabrani z ziemi i sam Duch Święty razem z nimi zostanie zabrany z ziemi. Ziemia popadnie w stuprocentową zależność od kaprysów diabła, jego aniołów i ich ludzi kontrolowanych przez nich. I to będzie bardzo ciemny czas. Ale dziś jeszcze jest czas łaski. Dziś jeszcze jest czas zbawienia. I nie wiadomo, czy jutro dalej będzie ten czas. Bo Pan Jezus może zabrać wszystkich wierzących w Niego ludzi jeszcze dziś. Może nawet to nasze spotkanie nie dobiec do końca, bo się zdarzy, że Pan Jezus weźmie nas, wszystkich wierzących, do nieba. I dlatego to jest cenne, żeby dopóki jest światłość, dopóki jest jeszcze działanie Ducha Świętego między nami, to żeby z tej służby korzystać, żeby Korzystać z tego, że jeszcze jest światło, że jeszcze jest możliwość skorzystania z Bożej łaski. Jeszcze jest czas, żeby Pana Jezusa zaprosić do swojego życia, żeby uwierzyć Mu, zaufać. Kolejne miejsce, to jest miejsce z pierwszego listu Jana, to już strona 303, Pierwszy list Jana, rozdział pierwszy, wiersz siódmy. I tutaj apostoł Jan mocno podkreśla, jak działa światłość. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest światłości, społeczność mamy z sobą. I krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od każdego grzechu. Po uwierzeniu Panu Jezusowi, człowiek nie staje się doskonały, dalej upada, jest już zbawiony raz na zawsze całkowicie niezależnie od swoich uczynków, tylko w oparciu o ofiarę krzyżową Pana Jezusa Chrystusa. Ale jest to życie dalej w tym samym ciele, nieodmienionym jeszcze. I to życie niestety jest związane z tym, że chodzi się po tym świecie. A to powoduje, że każdy, nawet najbardziej dojrzały chrześcijanin upada w różnego rodzaju potknięcia, grzechy. I dlatego, jeśli chodzimy w światłości, ważne jest, żeby o tym pamiętać, żeby chodzić w światłości. Żeby jak się już przyjmie Pana Jezusa do swojego życia, to żeby tym życiem, które On daje, żyć i każdego dnia się nim napełniać cieszyć, to jeśli chodzimy w światłości, jak Pan Jezus sam jest w światłości, społeczność mamy z Panem Jezusem i krew Jezusa Chrystusa, syna Jego, krew Jezusa Chrystusa, syna Bożego, oczyszcza nas od każdego grzechu. Ten proces wtedy jest możliwy na podstawie tego, że Słowo Boże, które jest światłością, które przekazuje nam światłość Chrystusa, oświetla nasze życie. I te grzechy jesteśmy w stanie poznać, zauważyć i wyznać. A jeśli tak, to Bóg zagwarantował, że jeśli wyznajemy grzechy swoje, to jest w dziewiątym wierszu tego samego rozdziału, jeśli wyznajemy grzechy swoje, Wierny jest Bóg i Sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Jeśli zaś mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamcę w Boga robimy i nie ma w nas słowa Jego. Dlatego, tak jak początek drogi z Panem Jezusem polega na tym, żeby przyjść i wyznać swoje grzechy. I gwarancja jest, że wtedy Bóg nam je odpuści. Tak również kolejne kroki w życiu chrześcijańskim, już po przyjęciu Jezusa jako światłości do naszego życia, też są takie, żeby wszystkie zauważone grzechy wyznawać Panu Jezusowi, wyznawać Bogu, bo to powoduje, że On je nam odpuści. A jeśli wpadniemy kiedyś w taką myśl, że nie zgrzeszyliśmy, to przecież jest nieprawda. Każdy grzeszy. Ale niestety są takie przypadki, że ludzie zapominają o tym albo przeaczają to i twierdzą, że nie zgrzeszyli. To tego typu twierdzenie czyni z Boga kłamcę. Kłamcę z Niego robimy i nie ma w nas słowa Jego. To jest bardzo niebezpieczny stan. Pamiętajmy o tym, żeby na bieżąco Bogu wyznawać swoje grzechy, a wtedy mamy gwarancję, że Pan Jezus na podstawie ofiary swojej na krzyżu zagwarantował to, że mamy je wtedy odpuszczone. Kolejne miejsce jest z listu drugiego do Koryntian. Drugi list do Koryntian, strona 229 w tych niebieskich Bibliach. Drugi list do Koryntian, czwarty rozdział. I tutaj jest o pewnych ludziach, którzy nie przyjęli zbawienia, nie chcą go przyjąć, bo Ewangelia, czyli dobra nowina, jest dla nich zasłonięta. A jeśli nawet Ewangelia nasza jest zasłonięta, zasłonięta jest dla tych, którzy giną, w których Bóg, świata tego, czyli szatan, zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło Ewangelii, o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga. Niestety, jeśli odwrócimy oczy od światłości, jaką jest Pan Jezus, to wtedy diabeł, zwany tutaj bożyszczem tego świata albo Bogiem tego świata, zasłania nam tę Ewangelię i wtedy nie możemy z niej już korzystać. Bóg przemawia do każdego raz lub dwa i jeśli na to się nie zważy, to drzwi łaski dla takiej osoby mogą być definitywnie zamknięte. Na pewno w dniu sądu nikt nie będzie mógł powiedzieć Bogu: Boże, Ty nigdy do mnie nie powiedziałeś nic. Jest powiedziane, że do każdego Bóg przemawia raz lub dwa czasami przemawia więcej, bo Bóg jest łaskawy. Nie jest związany tym, żeby nie przemówić 17 razy. Ale jeśli Bóg uzna, że przy twoim stanie świadomości wystarczy ci raz, to drugiego nie będzie. Faraon usłyszał słowo Boże mówione przez Mojżesza i za pierwszym razem zatwardził swoje serca. Drugi raz Mojżesz przyszedł ze Słowem Bożym do Niego. I Faraon drugi raz zatwardził swoje serce. W końcu słyszymy, że za którymś razem to już Bóg zatwardził jego serce. I w tym momencie Faraon mógł jedynie z otwartymi oczami do końca swoich dni na tej ziemi patrzeć, jak idzie na pewną zagładę dlatego że przekroczył pewną czerwoną linię. Można to porównać do zaśnięcia w łódce nad wodospadem. Gdy płyniemy taką rzeką i zbliżamy się do wodospadu i śpimy w tej łódce, to jeżeli przekroczymy pewną linię czerwoną, jej tam oczywiście nie ma namalowanej, ale chodzi o to, że jest to pewnego rodzaju miejsce, to choćbyśmy się wtedy obudzili i zaczęli wiosłować z całej siły, to już nas nic nie wyrwie z tego prądu, jaki jest z wodospadu i roztrzaskamy się na dole. I w każdym życiu Bóg przemawia co najmniej raz do niektórych dwa, do niektórych więcej. Ale do niektórych raz i to wystarczy, bo Bożego daru się nie odrzuca. Kolejne miejsce. To jest Dziejów Apostolskich, 16 rozdział, 30 wiersz. Strona 174. Tutaj mamy sytuację, gdy apostoł Paweł był wraz ze swoim współtowarzyszem Sylasem uwięziony w więzieniu. W pewnym momencie Bóg zdecydował się wyrwać ich z tego więzienia. Nastąpiło trzęsienie ziemi, uwolnili się Sylas i Paweł i widzimy, że wtedy strażnik więzienny na dni dzisiejsze byśmy powiedzieli dyrektor więzienia wyprowadził ich z tego więzienia. I mówi w ten sposób. Panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? Wiedział, za co oni tam są osadzeni. Za głoszenie Ewangelii by ich osadzeni. Wiedział, że oni mówią o ratunku wiecznym, że Bóg zbawić może człowieka. I dlatego ich o to pyta. Wcześniej był na to... Nie czuły, ale to, że zobaczył, że ci mężczyźni śpiewali w środku nocy, będąc w całkowicie beznadziejnej sytuacji, mówiąc ludzkiego punktu widzenia, i zobaczył to trzęsienie ziemi, zobaczył, że być może to, co mają do przekazania, jest warte wysłuchania. I dlatego pyta, panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? I odpowiedź jest w 31. Apostołowie, Paweł i Sylas odpowiedzieli. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Ty i Twój dom. On i Jego dom powinien był uwierzyć. On i Jego dom wtedy, jeśli uwierzy, będzie zbawiony. Bardzo prosta rzecz. Uwierz w Pana Jezusa. Czy to nie jest za łatwe? Zbawienie jest tak cenne, że gdyby Bóg zdecydował, że po szkłach mamy stąd iść do Szanghaju, to ja osobiście bym poszedł. Dlatego, że mieć pewność życia wiecznego, które dzisiaj mam, to jest tak cenna rzecz, że nawet gdyby co roku trzeba było tak chodzić, to bym się w taką podróż wybierał. Byleby mieć pewność życia wiecznego. A Bóg zdecydował, że nie. Nie jest to potrzebne. Jest potrzebne uwierzyć w Pana Jezusa, a wtedy będziesz zbawiony. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiona. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Dlatego, że nie ma żadnej innej podstawy. Nic więcej nie jest potrzebne, żeby być zbawionym. Tylko Jezus, tylko Jego ofiara. Kolejne miejsce pokazuje nam z Łukasza, 23 rozdział, jak w praktyce jeden człowiek się tutaj pojednał z Bogiem. Ewangelia Łukasza, 23 rozdział. Od 39 wiersza, strona 115 w niebieskich Bibliach. Wtedy jeden z zawieszonych złoczyńców urągał mu. Ta sytuacja dzieje się wtedy, gdy już Pan Jezus wisi na krzyżu. Obok Niego wisi bandyta z jednej strony i obok Niego z drugiej strony wisi też bandyta zaliczono Pana Jezusa w poczet przestępców. Pan Jezus stał się dla tego świata największym przestępcą i dlatego świat zarówno religijny, jak i polityczny umieścił go na krzyżu Golgoty. I w tym towarzystwie umiera. I to czytamy. Wtedy jeden z zawieszonych złoczyńców urągał mu, mówiąc Czy ty jesteś Chrystusem? ratuj siebie i nas. Drugi, natomiast odezwawszy się, zgromił tamtego tymi słowy, czy ty się Boga nie boisz? Choć taki sam wyrok ciąży na tobie, na nas co prawda sprawiedliwie, gdyż słuszną ponosimy karę za to, co uczyniliśmy. Ten zaś nic Złego nie uczynił i rzekł, Jezu, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do Królestwa Swego. I rzekł mu, zaprawdę powiadam ci. Dziś będziesz ze mną w raju. Ten człowiek osiągnął zbawienie, otrzymał z ust samego Boga zapewnienie, że od razu, tego samego dnia, po śmierci, będzie w niebie, będzie w raju. Czy ten człowiek był jakoś szczególnie religijnie zasłużony? Kolejne miejsca z tego skryptu pokazują, że nie za bardzo. Nie będę szukał tego w Biblii, ale w Ewangelii Marka, strona 72, jest napisane Ratuj siebie samego i zejdź z krzyża, podobnie... Naczelni kapłani wraz z uczonymi w piśmie naśmiewając się mówili między sobą. Innych ratował, a samego siebie uratować nie może. Niech Chrystus, król Izraela, zejdzie teraz z krzyża, żebyśmy ujrzeli i uwierzyli. Urągali mu także ci, którzy z nim byli ukrzyżowani. To jest opis chwila wcześniej. Ten człowiek, który dostał gwarancję, że pójdzie do nieba, Chwilę wcześniej urągał, obrażał Chrystusa, obrażał Pana Jezusa. I był to bandyta. On nigdy nic złego, on nigdy nic dobrego nie wykonał. On nigdy nic złego nie zaniechał. On wszystko, co robił w życiu, było wyjątkowo paskudne, na tyle paskudne, że bezbożni ludzie uznali, że też go uważają za osobnika, którego chcą się pozbyć z tej ziemi. Bo świat był zepsuty, zdemoralizowany w tym czasie, a on był jeszcze tak bardzo zepsuty, że nawet ten zepsuty świat chciał go z ziemi się pozbyć. I ten człowiek wisi teraz na krzyżu. Jego ręce są bardzo dobrze przybite do krzyża. Jego nogi są bardzo mocno przybite do krzyża. Nogi, którymi przez całe życie chodził grzesząc, Ręce, którymi całe życie zadawał cierpienie i ból innym. Był bandytą, mordercą, łotrem. Brakuje nam kulturalnych słów, żeby określić to, kim on był. I ten człowiek, twierdził, że on słuszno ponosi winę. No miał rację. I kolejna rzecz, która jest tu cenna, zdał sobie sprawę, że Jezus jest królem i może go wziąć do nieba. Czyż to nie jest bezczelna myśl, ale okazało się, że ona nie tylko nie jest bezczelna. Ona jest jedyna właściwa. Bo my wszyscy powinniśmy pójść do piekła. Ja zasłużyłem na jezioro ogniste. Na piekło. W nikim nie ma nic dobrego. Tylko Pan Jezus był dobry. I my wszyscy przyczyniliśmy się do Jego zamordowania. I ten łotr, był reprezentacją każdego z nas. I ten łotr nic dobrego nigdy nie uczynił. I zwrócił się do Pana Jezusa, żeby wspomniał na Niego, gdy wejdzie do Królestwa swego, a Pan Jezus powiedział, jeszcze dziś będziesz ze mną w raju. I chwilę później zarówno Pan Jezus umarł, jak i ten łotrz na krzyżu umarł. I tego samego dnia obaj byli w niebie. Jeśli dziś przyjdziesz do Pana Jezusa, to nie musisz mieć żadnego swojego dobrego uczynku, tak jak ten łotrz na krzyżu nie miał nic dobrego do pokazania sobą. Przyjdź taki, jaki jesteś, do Pana Jezusa.